Piękne imię. Anna znaczy łaska. Właściwie hebrajskie imię Hanna. Do tego imienia, tutaj w naszym tłumaczeniu mamy Anna. Łaska. A więc ta kobieta i to, co ona przeżywa, jest obrazem łaski. I naszym pierwszym skojarzeniem ze słowem łaska jest niezasłużona dobroć Boża wobec nas. Kiedy mówimy o łasce Bożej, to jak gdyby w pierwszej kolejności myślimy o tym, że po prostu Bóg nam coś dał, na co nie zasługujemy. I oczywiście bardzo mocno łączymy łaskę z naszym zbawieniem. Wiesz, Słowo Boże mówi, z łaski jesteście zbawieni. Boży to dar. Nie z uczynku, aby się nie, ktoś nie chlubił. Jego dziełem jesteśmy. Ta historia tutaj myślę jest, jest jest ilustracją tej Bożej łaski. Pokazuje nam człowieka czy rodzinę tutaj na początku w konflikcie. Pokazuje nam rodzinę, gdzie zostały popełnione błędy i których konsekwencją tych błędów jest, jest gorzki owoc rozbitego, rozerwanego domu. O tak, oni się starają, oni są religijni, oni oni tutaj, jak mogą, starają się trzymać razem. Ale jednak jest to, jest to dom, w którym jest cierpienie. Jest to dom, w którym jest ten bolesny owoc tych błędów, tego grzechu, który tam miał miejsce. Odejścia od tego Bożego ideału, od tego, co Bóg nakazywał. I w tej sytuacji, w swej rozpaczy, w tym cierpieniu, w swym bólu, Anna woła do Boga i Bóg jej odpowiada i Bóg nie tylko leczy tą sytuację w tym domu i w jej sercu ale Bóg ma daleko, daleko większy zamysł kiedy Anna modliła się o tego chłopca i kiedy prosiła o dziecko które będzie mogła Bogu poświęcić myślę, że nie, nie przeszło jej przez myśl o tym kim będzie jej syn jeśli Bóg go da Samuel jest jednym z największych mężów Bożych Starego Testamentu Bóg powołał tego człowieka aby namaścił pierwszego króla a później wybrał króla, który był według Boga pierwszy według Bożego serca przez którego też, przez którego linię Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. I Samuel jest tutaj kluczową osobą. Samuel był Bożym prorokiem, który przemawiał w czasach, kiedy jak czytamy, Słowo Boże było rzadkością. Który napominał, który nie bał się króla stanąć potem przed królem, którego wyznaczył i jemu powiedzieć, kiedy tamten błądził tamten zbaczał z Bożych dróg. Ileż więcej Bóg w swej łasce zamierzył dla, dla Anny, niż to, o co ona, myślę, na początku się tylko modliła i czego, co sobie wyobrażała. I tak jest z Bożą łaską. Kiedy my przychodzimy do Boga jako właśnie ci poranieni naszym grzechem, grzesznicy. Kiedy przychodzimy z naszymi, z naszym rozbitym życiem, z naszymi problemami z, naszymi, z naszą niemożnością poradzenia sobie z grzechem ja pamiętam jak to było ja sobie nigdy nie wyobrażałem że, nie, nie myślałem w ogóle o tym co mógł, co mógł mieć ja po prostu chciałem żeby Bóg mnie uratował od piekła do którego szedłem żeby uratował mnie od tego grzechu który mnie usilał i z którego nie byłem w stanie sobie znaleźć ratunku i wyjścia kiedy tam po raz pierwszy moje serce Bóg dotknął i objawił mi swoją dobroć i swoją łaskę, to jedyne czego szukałem, to po prostu tego, żeby mnie uratował, żeby mi pomógł, żeby, żeby to, to moje chodzenie w kółko w grzechu się skończyło. I nigdy nie myślałem, że Bóg pozwoli mi kiedykolwiek głosić Jego Ewangelię, służyć Mu w taki czy w inny sposób, pójść do szkoły wibriny pojechać gdzieś indziej na innych krajów, żeby tam dalej się uczyć. I tyle różnych doświadczeń, tyle różnych przeżyć, tyle różnych rzeczy. To nie było w ogóle moim, moim wyobrażeniem, co Bóg zamierzył dla mnie. I mam nadzieję, że jeszcze dużo więcej w swojej łasce zamierza. Ale taka jest dobroć Boża, taka jest obfitość Boża, taka jest hojność Boża. Że my może przychodzimy jak ta kobieta, która przyszła do Jezusa i Mówi, ja jestem jak ten pies i żeby tylko jakieś okruchy mi spadły z Twojego stołu. Żeby tylko, żeby tylko jakaś odrobinka. Ale czy myślicie, że Pan Jezus tak patrzy na nas jak na takie psy, które tylko coś tam strzepuje ze swojego obfitego stołu, jakieś okruchy? czyś raczej nie zaprasza każdego z nas do swojego stołu pełnego obfitości, pełnego bogactwa Pan Jezus daje nam samego siebie każdemu z nas, dla każdego z nas jest dostęp do wszystkiego co jest w Jezusie Chrystusie do całego bogactwa Jego chwały do Jego mądrości, do Jego mocy nie jakieś ochłapy nie jakieś strzępy, nie jakieś resztki my może o czymś takim myśleliśmy na początku może czegoś takiego tylko szukaliśmy żeby tylko przeżyć żeby tylko jakoś się prześcieśliznąć do tego nieba żeby tylko nie zginąć a Bóg wie, że dla każdego z nas w swoim zamyśle ma daleko więcej ponad to wszystko o czym myślimy lub o co prosimy i to jest Jego łaska, to jest Jego dobroć i wiemy, że to wszystko ma źródło właśnie w tym krzyżu Golgoty gdzie Bóg rozprawił się z, z naszą nieprawością z naszą grzesznością z naszym złem z tym wszystkim co uniemożliwiało nam dostęp do tych dobrych rzeczy gdyż wtedy choćbyśmy dostali te rzeczy to w swoim, w swoim skażeniu tylko byśmy je obrócili ku naszej zgubie one wszystkie byłyby źródłem zniszczenia w naszym życiu